Alleluja. U! Ciszymy troszkę. Kochani, Jezus żyje. Amen. Amen. Wiecie, ja, ja tak sobie pomyślałem po tych wszystkich występach, że ja powinienem to kazanie powiedzieć śpiewająco. By, no i bardziej, najbardziej by pasowało może w jakimś innym języku, nie wiem. Ale mam dzisiaj coś przygotowane. Myślę, że Pan Bóg ma dzisiaj coś dla nas przygotowane. I wiecie, ten szczególny wielkanocny poranek to nie jest zwykły poranek. To nie jest taki sobie poranek. Boże Słowo mówi o tym, że uczniowie chodzili za Jezusem trzy lata, tak? A wiecie, w niedzielny, wielkanocny poranek oni za Jezusem nie chodzili. Oni za Jezusem biegali. Oni za Jezusem biegali. Jak się czyta Ewangelię Jana, to widać, że niedzielny poranek w dzień zmartwychwstania to był dzień, kiedy wszyscy biegali. Kto z was dzisiaj był pobiegać rano? O. Wiecie, ja, ja z reguły nie biegam, ale moja żona dzisiaj poszła pobiegać. Wiem, że mamy kilku biegaczy w naszym kościele. Artur, Monika, wiem, że biegają, nasz pastor czasami zdarzy się go spotkać gdzieś. Ale chcę wam pokazać, że to jest biblijny sposób spędzania wielkanocnego poranku. Ewangelia, Jana 20 rozdział. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena, zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona, Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał. A więc widzicie pierwsza osoba, która tego dnia miała jogging. I mówi do nich, wzięli pana z grobowca nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem. Jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem. Słuchajcie, bieganie jest zaraźliwe do tego stopnia, że oni zaczynają się ze sobą ścigać. Halleluja. Wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył i uwierzył. A więc widzicie, bieganie jest dobrym sposobem na spędzanie wielkanocnego poranka. Amen. I w przyszłym roku mam taką nadzieję, że biegająco wyjdziemy, wiecie, przybiegniemy do kościoła. I jeżeli dzisiaj przyszedłeś do kościoła, to chciałbym tym kazaniem, abyś ty z tego kościoła dzisiaj wybiegł. Nie za szybko, bo jeszcze mamy kawkę bo po, po kazaniu. Ale słuchajcie, kiedy tydzień temu, ponad tydzień temu rozmawiałem z redaktorami różnych naszych kamienogórskich portali, gazet, i mówiłem o tym, że tutaj będzie obiad wielkanocny, weźcie coś tam, napiszcie, że, że to będzie, żeby ludzie wiedzieli. Oni od razu mówią, wiesz co Marcin, ale w tym roku to nas nie będzie. W tym roku nas nie będzie, bo w tym roku jest bieg zdobywców góry park parkowej I nie możemy, jesteśmy związani umowami, nie przyjdziemy. I wiecie, kiedy zajrzałem w ten, w ten fragment Ewangelii Jana, pomyślałem sobie tak, ten wielkanocny poranek upamiętnia wspaniały bieg. Bieg z wiadomościami, różnymi wiadomościami. Słuchajcie, zabrali Pana, nie wiemy, gdzie Go położyli, zmartwychwstał Pan, widziałem Pana. I tak się spotykali, wiecie, zdyszani, tacy pewnie spoceni, spotykali się, widziałem Pana, Pan zmartwychwstał. Wyobrażacie sobie, że tutaj dzisiaj, jak przychodzimy do kościoła, wszyscy tacy zdyszani, <śmiech> Chociaż niektórzy jak tutaj pośpiewali, to byli. <śmiech> Ale Pan zmartwychwstał! Alleluja! I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj, wychodząc stąd, po prostu wyszli z pewną wiadomością. Wybiegli z pewną wiadomością. Wiecie, chciałbym, abyśmy dzisiaj w tym duchowym sensie rzucili się do biegu w stronę Jezusa Chrystusa, żebyśmy rzucili się do biegu z tą samą emocją, która pchnęła, wiecie, Marię Magdalenę, z tą samą emocją, która pchnęła Piotra, z tą samą emocją, która pchnęła Jana. Przeczytamy pewną historię z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 33 wersetu będę czytał Boże Słowo. W ogóle chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj jest wiekopomna chwila, historyczna chwila. Niektórzy pewnie wiedzą dlaczego. Nie powiem. Tak, stolik, stolik. To jest wiekopomna chwila, wiecie? A, może nawet nie to, ale że, że on tu w ogóle stoi. Wy nawet nie wiecie, jaka to była bitwa Jaka to była bitwa. <głos> Ale Bóg jest dobry. pastorze. Okej. Okay. Jeszcze tej samej godziny stali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu zgromadzonych wraz, wraz z innymi. Utrzymywali oni, Pan oczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie? Dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom, to jestem ja sam. Dotknijcie mnie, zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Po tych słowach pokazał im ręce i stopy, gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział, czy macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął, wziął, zjadł na ich oczach, następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do Was, będąc jeszcze z Wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, Mojżeszej u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jego imię ogłoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy. O pamiętanie dla przebaczenia grzechów. Halleluja. Popatrzcie, Jezus pozwala uczniom, aby odkryli w nim zmartwychwstałego Chrystusa. Ta historia jest tak ważna, bo po pierwsze, to pierwsze spotkanie nowego człowieka. Nowego człowieka, człowieka, wyzwolonego już po innej stronie rzeczywistości Jezusa Chrystusa z człowiekiem, z nami, którzy ciągle jesteśmy, wiecie, niedoskonali, ciągle jesteśmy słabi, ciągle jesteśmy zlęknieni, ciągle niepewni swojej wartości. Bardzo dużo szczegółów tu jest podanych. Jakbyście tak zwrócili uwagę, to że, że podali mu pieczoną rybę, że podane jest, co powiedział. Wiecie, zauważyłem, że im bliżej Ewangelia jest tego, tego właśnie historycznego wydarzenia, kiedy Jezus już wstały pojawia się na ziemi, tym więcej Ewangelia podaje nam szczegółów, tym więcej dostajemy szczegółów. Kiedy czytałem ten pierwszy fragment z Jana 24,7, biegli razem, jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która ukryła mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Kochani, to w, to w ogóle brzmi jak jakiś reportaż, jakiś taki protokół z miejsca, nie wiem, zbrodnik czy kradzieży. Wiecie, Ewangelie nie były spisywane od razu, po jakimś czasie. A pomimo od tego, zobaczcie, tak dużo szczegółów jest zawartych. Wiecie, kiedy my chcemy komuś opowiedzieć, że gdzieś byliśmy, że coś widzieliśmy, tak? to mówimy, nie, no naprawdę tak było, słowo honoru. I, I wypadek samochodowy tam był, możesz to sprawdzić. Deszcz padał, możesz to sprawdzić. Śnieg padał, cokolwiek padało wtedy, możesz to sprawdzić. Chcemy jak najwięcej szczegółów dać, żeby ktoś uwierzył. I myślę, że ewangeliści, wiecie, chcieli to też tak opisać nie przez jakieś wielkie, duchowe, takie uduchowione myśli, nie przez jakieś mistyczne wizje, ale tak po prostu, tak normalnie. Oni opisali po prostu to, co się zdarzyło, to, co widzieli. Bardzo ważne. To, co uczniowie, kochani, robią, to co oni robią? Radują się, radują się, radują. Radowali się do tego stopnia, że nie mogli uwierzyć że nie mogli uwierzyć I, i, i Jezus tak bardzo ich rozradował, że nadal nie mogli uwierzyć. I słuchajcie, ja myślę, że, że może być to dla nas trudne. Jak możemy z radości nie wierzyć? I dla mnie było to trudne. Przyznaję się, że było to dla mnie trudne do pewnego momentu, kiedy, wiecie, mój syn miał kilka tygodni temu urodziny. Miał urodziny przed urodzinami. Wiecie, dzieci mają różne okresy w swoim życiu. Ja miałem okres na smerfy, pokemony, muminki, i tak dalej. A dzisiaj dzieci mają, wiecie, koniki i pony, Lego Nexonite. Yy, I właśnie mój syn był na takim etapie, Lego Nexonite. I wiecie, i wszystko co robił w, przez ostatni okres czasu to było Lego Nexonite. Wieczorami, dniami układał Lego Nexonite. W telewizji leciało Lego Nexonite. I kiedy rozmawialiśmy na temat jego prezentu, wiecie, to wiadomo było, że będzie chciał Lego Nexonite. I rozmawialiśmy na ten temat, i on wiedział, że to będzie Lego Nexonite. I my też wiedzieliśmy, że kupimy mu Lego Nexonite. I kiedy przyszedł dzień jego urodzin, to wiecie co? No jak można z radości nie wierzyć? Patrzę, co on robi, a on tam, wiecie, grzebie w tych, tych, w tych podarunkach i rozwala, tą, tą, rozwala ten papier, który tam był owinięty, te, te Lego było, i woła tak, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! się, jak chłopie, nie wierzysz, jak to sobie sam wybrałeś? I wiecie, dopiero w momencie, kiedy... Kiedy otworzył pudełko, kiedy wyciągnął je z te kloski, wysypał, zaczął układać, no dopiero uwierzył. Dopiero wtedy uwierzył. I tak sobie myślę, że są takie przypadki, kiedy możemy z radości nie dowierzać, kiedy z radości możemy się pogubić, możemy stracić orientację w terenie. Słuchajcie, słyszałem taką historię. Historia na faktach. Mały chłopiec razem ze swoim ojcem i z jakąś grupą takich e, małych chłopców stali na ulicy i czekali na przejazd autokaru drużyny Real Madryt. Wiecie, ten autokar miał tylko przejechać, a oni mieli tylko na niego popatrzeć. Rozumiecie, ja jedzie autokar, i tak nie widać, bo są czarne szyby, ale autokar jedzie, oni tam są, więc musimy postać zobaczyć. I tak stoją, patrzą, jedzie autokar i robi, dzieje się coś, wiecie, niewyobrażalnego. Ten autokar się zatrzymuje. Ci piłkarze wychodzą z tego, z tego autobusu, podchodzą do tych dzieciaków, podpisują im te, e, dają im autografy, rozmawiają z nimi. I ten chłopiec stoi z tym, z, z tym ojcem, i podchodzi do niego Cristiano Ronaldo. Wiecie, co się dzieje? Yeah! Nie, nie czujecie tego. <laughs> nie czujecie. Ja akurat go lubię, ale okej, okay, rozumiem. Ale, ale wiecie, ten, ten, ten chłopiec podskakuje, cieszy się, raduje się, bo to Cristiano do niego podchodzi i wiecie, i chce, żeby się na czymś mu podpisał, więc szuka, wyciąga w tej kieszeni, szuka czegoś, żeby on mu się podpisał, wyciąga, daje mu, a tam karta z, z Lejonem Messim. Można z radości się pogubić. Można z robości się pogubić. w chciał, że dzieciak zbierał karty z piłkarzami. Tą pierwszą kartą, którą wyciągnął była akurat Lionel Messi. Więc tak to jest. Możemy stracić orientację. I wiecie, przygoda ze zmartwychwstaniem zaczyna się od radości. I chcę wam powiedzieć, że jeśli nasze chrześcijaństwo jest smutne, to jest do kitu. Jeśli nasze, wiecie, chrześcijaństwo jest, jest smutne, to jest lipa. Chrześcijaństwo pojmuje się radością. Wiecie, ja czasami jestem przerażony, kiedy wchodzę do kościoła i widzę jakby taki konkurs na najsmutniejszą minę, na najsmutniejszą pozę, na najsmutniejszy wzrok, jaki można wydobyć z siebie. Miernikiem chrześcijaństwa jest radość, radość, kochani. Piekło będzie smutne. Tam wszyscy będą na siebie wkurzeni. Jak mówisz być wkurzony, to w piekle będzie ci dobrze. Ale słuchajcie... Wiecie jak poznać człowieka, który jest, który gdzieś tam narozrabiał i ma jakiś tam problem? Podchodzisz do takiego człowieka, mówisz, ty słuchaj, nie smutaj się, dawaj, chodź, wypijemy herbatę. Herbatę? Weź z tą swoją herbatą i głowy mi nie zawracaj. Wiecie, tak jest często, wkurzenie, złość, milczenie. Zwróćcie uwagę, że smutek idzie łatwo odegrać. Bardzo łatwo. Robicie tylko tak. Wszystkie mięśnie, twarzy rozluźniacie i patrzycie w dół, na biednego misia. Z radością już nie jest tak łatwo. Wiecie, z radości, radości odegrać nie jest tak łatwo. Przy radości tracimy kontrolę, wiecie, zaczynamy robić jakieś głupie rzeczy. No tak jest, czy nie? Klepiemy, klaszczemy się gdzieś. Wiecie, i z radością nie jest tak łatwo. Nie wiem, dlaczego kobiety zawsze przy radości takiej udawanej robią tak. żadna kobieta mi jeszcze tego nie wytłumaczyła, ale chcę wam powiedzieć, radość otwiera, a grzech zamyka. Radość otwiera, a grzech zamyka. I wspaniałe jest to w Ewangelii, że oni zaczynają wierzyć, kiedy zaczynają się radować. Kiedy zaczynają się radować. Zwróćmy uwagę na to, w jakiej oni są sytuacji. Żydzi w koło węszą. Wiecie... Oni nie wiedzą, co dalej. I kiedy przychodzi Jezus, oni pytają, co dalej, co dalej, co dalej? Przecież w każdej chwili możemy wpaść. A Jezus mówi, nic dalej, nic dalej. Nie ruszajcie się z miasta, Ułóżcie wszystko, co do tej pory. Niektórzy myślą, że to było tak, że oni, wiecie, usiedli od razu przy takim globusie i zaczęli sobie dzielić. Ty, ty Mateusz, pójdziesz, załatwisz Australię, i Europę, ty, Andrzej i tak dalej, i tak dalej... I wiecie, i ludzie myślą, że to tak było. Ale oni w tym momencie poszli do świątyni i po prostu wielbili Boga. Wszystko inne przyszło później. Kiedy człowiek, wiecie, kiedy my sobie robimy plan, perspektywy na całe życie, to możemy się załamać. Oni dostali od Boga plan na jeden, dwa dni. A co dalej? A dalej to Bóg powie, dalej Bóg pokaże. I tak to wygląda w Ewangeliach, kochani. Bo chodzi o to, by rozpoznać we wszystkim Jezusa. By we wszystkim rozpoznać zmartwychwstałego Jezusa. I ludzie dzielą się na tych, co rozpoznali Jezusa i na tych, co nie rozpoznali Jezusa. I można łatwo się pomylić, kochani, bo możesz poznać teologię, możesz poznać doktryny, możesz poznać ludzi, którzy to wszystko znają i uwierzysz w tą naukę i przyjmiesz tą teorię i będziesz nawet chodził do kościoła. Ale Boże Słowo mówi o tym, aby uwierzyć i rozpoznać konkretnego Jezusa. Konkretnego Jezusa. Na tym Jezusie się skupić. Możesz dużo o Jezusie mówić, ale w ogóle Jezusa nie znać. Możesz dużo mówić o Jezusie, ale w ogóle Go nie znać. Możesz wpaść w ten świąteczny, tradycyjny nastrój, ale w ogóle nie mieć pojęcia i nie rozumieć istoty zmartwychwstania. Jezus przychodzi i objawia się nam przez znaki, słowa, wydarzenia. Czytałem kiedyś z wielkim zainteresowaniem, że astronomowie potrafią odkryć jakąś gwiazdę czy też planetę po dziwnym zachowaniu ciał niebieskich, które są wokół tej planety. Wiecie, o, my nie widzimy, oni nie widzą tej planety. Widzą tylko dziwne zachowania tych ciał niebieskich i wtedy astronomowie mówią, tak, tam musi to być. Nazywają już nawet taką planetę, wpisują ją w katalog wszelkich planet. Tylko przez zachowanie tych małych ciał niebieskich. I wiadomo, że ta planeta tam jest, bo bardzo mocno wpływa na trajektorię tych, tych wszystkich ciał. I z nami jest podobnie, kochani. My mamy taką planetę. Tą planetą jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. I wiecie, ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją. Bożeństwa To są przykłady, z którymi ja się spotkałem. Nabożeństwa, Po co będziesz tam tak wcześnie rano chodził? Jest niedziela, można pospać. I nie mówię tutaj tylko o ludziach niewierzących, że tak myślą. Spotkania modlitewne. No po co oni tam, wiecie, chodzą i się modlą na tych kolanach tyle godzin? Nie mogliby zrobić czegoś pożytecznego w tym czasie? Są ludzie, którzy ostatnie pieniądze, wiecie, rozdają biednym, chociaż sami nie mają i ludzie patrzą i mówią, po co? Po co? Wiecie, ludzie giną na świecie za swoją wiarę i ktoś może stanąć i powiedzieć tak, ale po co oni się z tą wiarą obnoszą? No wystarczy, że nie będą mówić o Jezusie, nie będą im tych głów ucinać. Po co? Bóg chce dzisiaj, w dzisiejszych czasach mówić do ludzi przez takie właśnie zagadki. Przez takie zagadki, że kiedy ludzie obserwują święty lud, to zaczynają się zastanawiać. Jezus daje się rozpoznać po znakach. Kochani, musimy być pilni, pilnie wpatrzeni w rzeczywistość, żeby je odkryć. Uczniowie zmierzający do Emaus poznali Jezusa po łamaniu chleba. I Chciałbym zwrócić, bo to jest bardzo ważne. Naprawdę to jest bardzo ważne. Po łamaniu chleba. Wydaje mi się, że my mamy takie jakieś w, w dziwne wrażenie, że ten Jezus ten chleb w jakiś taki szczególny sposób łamał. W jakiś taki, wiecie, czasami, czasami możemy to spotkać. My, my przecież się łamiemy chlebem. Łamiemy się chlebem? Mamy pamiątkę łamania chleba w kościele? Mamy taką pamiątkę. I często wydaje mi się, że próbujemy to zrobić z takim mistycyzmem. Wydaje nam się, że Jezus to robił z jakimś takim specjalnym namaszczeniem. Że to było, wiecie, coś takiego, wow, ale on łamie ten chleb. Ale trawa jest o wiele, wiele prostsza. Oni idą, zapraszają Jezusa na kolację, na nocleg. Kto zaprasza? Jezus ich zaprasza? Oni go zapraszają. Siadają do stołu, a Jezus przejmuje inicjatywę i zaczyna i karmić. Gość. Słuchajcie, jakbyście wy kogoś gościli, zapraszacie kogoś, a ten ktoś wchodzi do waszej kuchni i mówi tak, teraz ja tu rządzę. Jezus przejmuje takie rządy nad tym posiłkiem i oni poznali, że to jest on. Po prostu, po, bo łamie chleb, jak to robił wcześniej. Nic niezwykłego. Jakiś czas temu, kochani, miałem sen. Śniło mi się, to jest, to jest takie świadectwo, śniło mi się, że rozbiłem przód samochodu. To był taki bardzo wyraźny sen i kiedy rano wstałem, to on nie chciał ode mnie odejść. I jechałem samochodem, wszedłem do samochodu z obrazem rozbitego przodu, wiecie, perspektywa nie dość ciekawa, ale wsiadłem, jadę ulicą Warińskiego, nie wiem, jak mamy teraz wjazd na Biedronkę, później jest bank spółdzielczy, są pasy, przede mną jechał Człowiek, któremu przez pasy wyskoczyła mała dziewczynka. On się zatrzymał, zatrzymał się, obróciło go w poprzek i chcę wam się do czegoś przyznać. Generalnie ja w ten zakręt wchodzę bardzo agresywnie. Nie wiem czemu lubię ten zakręt. Lubię go sobie tak, wiecie, Ale tego dnia przez ten sen zahamowałem dużo wcześniej. Na tyle wcześniej, że zatrzymałem się tylko centymetr od tego samochodu. I wiecie, co było pierwszą moją reakcją? Że to jest Pan. Że to Jezus zmartwychwstały uratował mój samochód. Hallelujah! To jest Jezus, który daje nam się odkryć w różnych wydarzeniach. Jezus daje nam się odkryć w różnych wydarzeniach. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, Piękny Umysł. Chyba z 2001 roku o takim matema matematyku Johnie Naszu. I w pewnym momencie wołają go do Pentagonu. Pentagon go woła, że... Mają jakieś zaszyfrowane meldunki sowieckie. I on wszedł do takiego pokoju, który był pełen jakichś liczb, był pełen jakichś cyfr. I wiecie, dla normalnych ludzi, jakbyś wszedł do takiego pokoju, to ja dostaję oczopląs od razu, bo ja z matematyką na cześć nie jestem. Ale wiecie, ten człowiek wszedł do tego pokoju i zobaczył w tym pokoju jakieś, jak, jakąś prawidłowość. Zobaczył w tych cyfrach jakiś ciąg, który ma sens. Chociaż inni nie widzieli tam, tam nic. I, i, I z naszym życiem jest podobnie. Przyjrzyjmy się swojemu życiu. Spotykamy pewnych ludzi, których mamy, o, którym mamy na przykład okazję pomóc. Później my spotykamy innych, którzy pomagają nam. Spotykamy, y, natrafiamy na pewne okoliczności, których dzisiaj nie rozumiemy, ale za jakiś czas one mają jakiś, mają jakąś wielki sens, jakiś wielką, wiecie, głębię. Ostatnio zainspirowała mnie historia naszej pastorowej Wiecie, pewnie wam kiedyś opowie, ale pomogła jakiejś grupce studentów, którzy zmierzali do pewnego celu. Tym celem był Filip. Filip nie wiedział, że to, że to mama im pomaga, ale koniec końców z Bogiem było wszystko ok. Chyba nic nie ma Może wam kiedyś opowiem. My możemy czegoś nie widzieć, ale to wszystko w naszym życiu układa się w jakiś porządek. Tylko, że Boży porządek przekracza nasze pojmowanie. My widzimy tylko jakieś fragmenty. Jaki skrawek. Jezus chce wejść głęboko w moje i twoje serce, ale jak mówi Pismo, chodzi tylko tam, gdzie jest zapraszany. I wiecie, chcę się tym z wami podzielić, bo ja czuję, że my mamy problem z Jezusem zmartwychwstałym. Bo z jednej strony nie możemy powiedzieć, że my Jezusa nie znamy. Nie możemy powiedzieć, że... No nie wiem, no możemy powiedzieć, jak miał na imię, możemy powiedzieć, jak umarł, jak zmartwychwstał, trochę wiemy. Ale Jezus nie chce być twoim znajomym. Dobrze jest mieć ciekawego znajomego, można się nim pochwalić i z Jezusem możemy zrobić tak samo. Wiecie, możemy zrobić kogoś takiego, z kim od czasu do czasu będziemy się mogli z innymi pochwalić. Nie wiem, czy znacie taką anegdotę o naszym najlepszym piłkarzu, Robercie Lewandowskim, który idzie bulwarem w Międzyzdrojach, spotyka pewnego człowieka przed sobą a ten człowiek mówi tak, panie Robercie, ja jutro będę tu szedł ze swoją dziewczyną, proszę, niech pan też idzie i niech pan mi powie, cześć Andrzej. Czy Robert popatrzył na niego. Mówi, nie, no co ty chłopie? No proszę, panie, panie Robercie, no proszę. No dobra. Na drugi dzień, czy Robert Lewandowski idzie bulwarem między zdrojach, naprzeciwko idzie ten facet ze swoją dziewczyną. No to Robert już z daleka, ręka w górę. Cześć Andrzej! Andrzej patrzy na nim takim pogardliwym, pogardliwym wzrokiem, mówi, spadaj. My mówimy, Panie Jezu, jutro są święta, zapraszamy Cię. Panie Jezu, przyjdź, potrzebujemy Twojego błogosławieństwa, potrzebujemy Twojego pokoju. aleluja, Ale mija jakiś czas i swoim życiem mówimy spadaj. Spadaj. Jezus nie chce być Twoim znajomym. Jezus chce być tym, kim, takim, abyś Ty mógł ciągle biec i krzyczeć mój Jezus, mój Pan. Ale żeby Wiecie, powiedzieć, że On jest mój, że to nie jest iluzja, że to nie jest jakaś lipa, to musimy się mierzyć z tymi wszystkimi burzymi zamiarami. My ciągle będziemy, wiecie, nie dostawać do nich. Ciągle one będą kilka centymetrów przed nami, ale to dobrze. To dobrze dla naszej pokory. I chciałbym tak teraz, wiecie, na koniec też powiedzieć o czymś, co myślę jest istotą, co jest bardzo ważne i też co głosił nasz brat Chydzik. Jesteśmy jako kaznodzieje winni, winniśmy głosić to z tego miejsca. Zwróćcie uwagę na przemówienie Piotra już później w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale. Wy tymczasem zaparliście się świętego i sprawiedliwego i wyprosiliście sobie ułaskawienie mordercy. W ten sposób zabiliście sprawcę życia. A w ogóle się dziwię, że oni pozwolili mu skończyć to przemówienie. Tak nawiasem mówiąc, gdyby wiecie... Piotr starał się o urząd prezydenta w naszym kraju, to prawdopodobnie nie dostałby ani jednego głosu mówiąc takie rzeczy. Myślę, że w kościele też nie lubimy tego słuchać. 19 werset. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy. Inne przykłady mówią pokutujcie i nawróćcie się. I wiecie, choć nie jest to atrakcyjna droga, ale to jest droga do Chrystusa. To jest droga do bliskości z Jezusem. Grup Chrystusa, kochani, to nie jest koniec. Nam się może wydawać, że to jest koniec, jakiejś misji, jakiejś epoki, ale to nie jest koniec. To jest dopiero początek. Ta misja dopiero się zaczyna. zaczyna. Kochani, Betlejem jest ku, ku zmartwychwstaniu. Dwunastoletni Jezus ku zmartwychwstaniu. Chrzest w Jordanie ku zmartwychwstaniu. I kiedy przychodzi zmartwychwstanie, kochani, to jest dopiero początek. Taki przykład Ktoś chce sprzedać drugiej osobie samochód, to nie zaczyna rozmowy od tego, ile wsteczne lusterko jest warte. Czy zaczyna? Najczęściej mówimy najpierw o silniku, mówimy najpierw o pojemności, rzadziej o przebiegu, ale nie zaczynamy od tego, czy te dywaniki są nowe, czy stare. Dlatego kiedy mówimy i rozmawiamy z kimś o chrześcijaństwie, kiedy rozmawiamy z kimś o Chrystusie, to nie zaczynajmy od tego, czy ktoś się modli minutę, dwie minuty, czy godzinę. Nie zaczynajmy od tego, czy ktoś się całuje z dziewczyną przed ślubem, czy po ślubie. Ale zacznijmy od tego, aby pokazać temu człowiekowi, że my naprawdę kochamy Chrystusa. Żeby pokazać Mu, że my naprawdę odkryliśmy tego zmartwychwstałego Chrystusa, tego zmartwychwstałego Pana. I żeby On mógł go pokochać i On mógł go odkryć. Kochani, musimy zadać sobie pytanie, czy nasze życie jest skoncentrowane wokół jakiejś planety i wygląda na dziwne, bo jest na orbicie Chrystusa. I dobrze jest, jeśli mówią, że jesteś jakiś dziwny, że jesteś nieswój. Czasami jest to dobre. Ważne jest, żebyś był na orbicie Chrystusa i abyś był w ciągłym biegu. Chrześcijaństwo czyta się od końca, jak hebrajskie litery. Nic tak nie ożywi twojego życia, jak zmartwychwstały Jezus. Halleluja. Amen.